Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałem mówić na temat motywacji. Powrócę tylko może do poprzedniej niedzieli, kiedy prowadziłem. Nie wiem, czy ktoś pamięta słowo wstępne. Ja przypomnę, proszę o wyświetlenie slajdu. Zacytowałem wówczas fragment z Ewangelii Jana 15-16, który mówi Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i, aby, i abyście wydawali owoc i aby owoc wasz był trwały. Mówiliśmy wtedy, że greckie słowo owoc, które brzmi karpos, oznacza konkretny rezultat, namacalny efekt końcowy, który można dotknąć, który można zobaczyć, który można posmakować, który jest po prostu rzeczywisty. Proszę następny slajd. Wszyscy chyba znają ten wzór. To jest ciekawe, wiecie, że niektórzy mogą nie wiedzieć, co dokładnie ten wzór oznacza, ale on... On jest po prostu znany, on się tak wbił w popkulturę, że na przykład mamy film z Olafem Lubaszenko i Cezarym Pazurą MC kwadrat, prawda? To jest wzór, który oczywiście wyprowadził Einstein, prawda? Jest jednym z ważniejszych wzorów z fizyki i ponieważ on jest jakby częścią naszej kultury, nie tylko nauki fizyki, to, to często jest on używany i wykorzystywany i teraz zobaczymy, jak niektórzy wykorzystują ten wzór, i ja się z tym zgadzam równaniem efekt równa się motywacja razy ciężka praca do kwadratu. Jeśli chcesz przynosić owoce, jeśli chcesz mieć efekty, to musisz mieć w życiu po pierwsze motywację, po drugie ciężka praca do kwadratu. Jak już wspominałem jakoś nikt się nie spodziewa kiedy idzie na siłownię, że, że od razu mu urosną mięśnie po, po tygodniu, prawda? Natomiast kiedy Ktoś próbuje się zmienić, pracować nad sobą, pracować ze słowem, to nie wiadomo dlaczego oczekuje natychmiastowych efektów. Motywacja razy ciężka praca do kwadratu to tyczy się wszystkich dziedzin życia. Proszę następny slajd. Aha to będzie później. Dobra. Więc teraz y, motywacja jest bardzo ważna. Krótko zdefiniuję czym jest motywacja. Ja myślę, że intuicyjnie każdy z nas wie ale ja przypomnę, że to jest wewnętrzna siła napędowa, pobudzająca nas do określonego działania. Motywacja, być zmotywowany, zmotywowanym dotyczy, dotyczy naszego wnętrza, tego, co czujemy, tego, co myślimy, tego, co nas budzi, pobudza do działania, tego, co nas jakby kręci i, i pcha do tego, żeby coś robić. Oczywiście czasami zamiennie, czy, czy też biblijnie, biblijne słowo zbliżone do motywacji to jest słowo zachęcanie, czyli zachęta, ale ponieważ słowo zachęta jest troszeczkę węższym pojęciem, ja wolę słowo motywacja, czyli ta siła, która napędowa, pobudzająca nas do określonego działania, ponieważ wiecie, nie zawsze bycie zachęconym motywuje nas. Choć oczywiście zachęta jest ważną częścią motywacji. I możemy wyrównić dwa rodzaje motywacji, czy bycia zmotywowanym. Pierwsza jest to motywacja negatywna, druga jest motywacja pozytywna. Tak to się, że tak powiem, dzieli. I na czym polega motywacja negatywna? Motywacja negatywna to jest moty... niektórzy nazywają motywacja od czegoś. To, co to znaczy? To znaczy, że ponieważ chcemy uciec przed czymś, uniknąć czegoś, to nas motywuje do działania, żeby tego uniknąć. Żeby podjąć pewne kroki, żeby uniknąć pewnych problemów, uniknąć pewnych rzeczy. I tego rodzaju motywacja wzbudza w nas pewne uczucia. Tak motywacja negatywna może się wiązać na przykład ze strachem. Ja pamiętam taki, taki mem można powiedzieć, gdzieś tam widziałem. Jedzie sobie rowerzysta, prawda? Nagle wybiega niedźwiedź i zaczyna go gonić i on bardzo mocno zaczyna pedałować. Z oczami wybałuszonymi prawda, ze strachu i pod, pod spodem była taka, taki podpis, czasami motywacja sama cię dopada. I to się, to się zdarza w naszym życiu, prawda? Więc to, była, to był rodzaj motywacji negatywnej, dyktowane strachem. Możemy być też motywowani zazdrością, zawiścią. Komuś się powodzi, zazdrość mnie, no ja też muszę mieć to samo. Wiecie, to może być, mieć negatywny podtekst, zazdrość, zawiść może nas zniszczyć, a może to, to być też pozytywne, kiedy, kiedy patrzysz na to w ten sposób, o, jemu się udało, więc mi się też może udać. To inaczej brzmi. I to jest pozytywne. Ale czasami jest tak, że ta negatywna strona zazdrości nas motywuje do tego, żeby coś osiągać, żeby coś robić. I to jest coś, co, co z reguły niszczy. Czasami poczucie winy nas, nas motywuje do tego, żeby coś robić. Robimy czasami coś dlatego, że czujemy się winni. I wiecie, poczucie winy jest ok, jeśli znajdujemy rozwiązanie, jeśli, jeśli ono nam mówi, że co, co robiliśmy źle, konkretnie to lokalizujemy, zmieniamy to, naprawiamy. Kiedy już to zrobimy, poczucie winy powinno zniknąć w tej sferze. Natomiast jest jeszcze inny rodzaj poczucia winy, jest to neurotyczne poczucie winy. Wiecie, to jest tak, że my pchani poczuciem winy coś robimy, coś robimy pozytywnego, ale to poczucie winy zostaje. I to nie jest poczucie winy, które, które powinno towarzyszyć twojemu życiu. Nie powinieneś się z poczuciem winy zaprzyjaźniać. Poczucie winy być, po, powinno być od czasu do czasu tylko gościem. Jeśli jest inaczej, to potrzebujesz uwolnić się od tego. A więc czasami poczucie winy nas motywuje. Czasami gniew nas motywuje do jakiegoś działania. Na przykład Martin Luther, jego gniew sprowokował do tego, żeby bronić praw no, murzynów, prawda, mniejszości. Więc widzimy, gniew może zmotywować nas do czegoś dobrego, ale wiemy też, że gniew może zmotywować nas do czegoś złego, na przykład do tego, żeby komuś nastukać, prawda, przysłowiowo. A tak więc no, motywacja negatywna na krótką metę może pomóc, na przykład, kiedy wypisujesz, wypisujesz sobie, czego unikniesz, jeśli podejmiesz konkretne działania. I to może cię motywować. Czego unikniesz, kiedy będziesz robił właściwe rzeczy. I, i teraz jest drugi rodzaj e, e, motywacji, to jest motywacja pozytywna, która według mnie ma większą wartość, która powinna nas cały czas towarzyszyć i któremu właśnie towarzyszy uczuc uczucie bycia zachęconym. Im większe to uczucie zachęty, inspiracji, tym bardziej ochoczo podejmujemy działanie i tym większe mamy efekty, efekty zgodnie z tym wzorem. Jeśli za motywację podstawisz 2, a powiedzmy ciężka praca 10, efekt będzie 20. Jeśli motywację, za motywację podstawisz 6, 6 razy 20 dwadzieścia, 120 dwadzieścia, efekt będzie większy. Motywacja ma swoją siłę, ma swoją moc. Ono też wpływa na jakość pracy i na efektywność pracy. Dlatego, dlatego, ten efekt jest większy. Motywacja pozytywna rodzi się z tego, że człowiek widzi, najczęściej widzi jasny jakiś konkretny cel, który jest do osiągnięcia i jest to cel o zdobycie, którego warto się trudzić, który jest warty zdobycia, który jest warty starania, który jest warty tego, żeby coś nawet poświęcić, zaryzykować czy stracić. Zobaczmy sobie, Pierwszy Samuela, 17, 24, 27. Motywacja w życiu Dawida. Specjalnie taki niezbyt duchowy fragment wybrałem i niezbyt duchowe jakby motywatory. Żebyśmy nie myśleli, że motywacja to tylko i wyłącznie coś duchowego w naszym życiu. Pierwszy Samuela, 17, 24, 27. Tak, to jest wiecie ten fragment, który mówi o tym, kiedy Dawid pokonuje Goliata. Dlaczego go pokonał? Poczytajmy. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Mowa o Goliacie. I mówili wojownicy izraelscy: Czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby żyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, król, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego filistyńczyka i zdejmie hańbę bez Izraela? Bo kimże jest ten filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa, tak, a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. Dalej 30 werset. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. Wiecie, to jest ciekawe, że chyba... Prawdopodobnie, wiecie, to było tak, że Dawid szedł od wojownika do wojownika i pytał się o to, co czeka tego, kto pokona Goliata, tak jakby mu ten pierwszy nie powiedział. Ja myślę, że Dawid, on napełniał swoje uszy, swoje serce właśnie tą obietnicą. Córka króla, prawda, za żonę, bogactwo, wolność od płacenia danin i motywacja w nim rosła do tego, żeby podejść do tego Goliata i zrobić to, co trzeba. Do czego bał się każdy inny. Widzimy też tu motywację negatywną, czyli złość Dawida na Filistyńczyka, który śmiał w ogóle lżyć w szeregi Boga żywego. Jak więc widzimy też motywacja negatywna czasami prowadzi do dobrych rzeczy. My po prostu potrzebujemy spojrzeć na siebie, co nas motywuje, co nas pcha i gdzie nas to pcha. Tylko tyle. Złość niekoniecznie musi być czymś niewłaściwym. Dawid był tak zmotywowany, że pokonał Goliata, ja myślę, że w ogóle poziom motywacji Dawida był bardzo wysoki. On jakby potrafił się skupić na celu i dążyć do niego, czerpać motywację. Nie wiem, czy on sobie wyobrażał, jak to będzie, jak będzie księciem, tak, no, bo jak księżniczkę pojmie za żonę, no, to jest się księciem, prawda? Jak to będzie, jak będzie miał bogactwo, jak to będzie fajnie, kiedy, kiedy jego rodzina będzie wolna od płacenia danin? Być może sobie to wyobrażał. I stąd motywacja, jego motywacja wzrastała. Inny przykład, 18-17, to, to był niedawno, bodajże pastor z tego fragmentu uczył. Ja na coś innego chcę zwrócić uwagę. I rzekł Saul do Dawida, oto najstarsza moja córka Merab, dam ci ją za żonę, tylko okaż mi się waleczny i prowadź wojnę Pana. Dawid to usłyszał. I 21 werset. Pomyślą bowiem, Saul dam mu ją, a niech mu będzie sitłem i niech go dosięgnie z ręka Filistyńczyków. Do Dawida zaz, rzekł Saul, od dziś za dwa lata możesz zostać moim zięciem. Dawid dostał konkretny cel za dwa lata. To jest ważne, wiecie, żeby jakoś skonkretyzować swoje cele. Dwa lata to brzmi konkretnie. I dalej, co, co czytamy, 23. Słudzy Saula powtórzyli więc te słowa Dawidowi, lecz Dawid odrzekł, czy to drobna rzecz w oczach waszych zostać zięciem królewskim, bo przecież jestem mężem Bogim nieznacznym. Tak więc widzimy, dla Dawida to było nie byle co zostać księciem. I 25-27. Tak powiedzcie Dawidowi, król nie chce innego wiana, jak tylko stona napletków filistyńskich, aby zemścić się na wrogach króla. Saul zaś zmierzał do tego, aby Dawid wpadł w ręce filistyńczyków. A gdy donieśli o tym jego słudzy Dawidowi, spodobała się ta rzecz, aby zostać zięciem królewskim. Lecz zanim jeszcze termin minął, powstał Dawid, wyruszył wraz ze swoimi wojownikami i zabił spośród filistynczyków 200 mężów, 200 mężów. Tak więc widzimy, Dawid był tak bardzo zmotywowany, że efekt był więcej niż spodziewany. Dwa razy taki, jaki Saul oczekiwał, czy też jakby nakreślił Dawidowi. Tak więc Dawid był człowiekiem silnie umotywowanym i to było, to też by, powinno być obecne w naszym życiu. I więc skąd pochodzi motywacja teraz? Więc po pierwsze pochodzi z naszego wnętrza, własnego wnętrza. Motywowanie siebie jest pewnego rodzaju sztuką. Często wiecie się nam zdarza, prawda, że nic nam się nie chce. Znaczy no nie wiem czy często, no ale no od czasu do czasu. Co to jest? To jest po prostu brak pewnej motywacji. Gdzieś coś siadło, motywacja gdzieś siadło czy dałoby się to rozbuchać, rozpędzić, rozpalić. To nie jest łatwe, tego trzeba się uczyć. Wiecie, chyba nie ma jednej jakiejś takiej recepty dla, dla wszystkich, że to cię zmotywuje, a tam to nie. Każdy z nas powinien y, znaleźć, co nas motywuje. Więc po pierwsze powinniśmy zapytać siebie, czego tak naprawdę chcemy. Jak widzimy swoją przyszłość? Wiecie, teraz tu nie chodzi o to, my czasami zakładamy taki religijny filtr, że o nie, nie, nie, nie, ja coś pragnę, czegoś oczekuję, ale to jest takie nieduchowe, niezbyt szlachetne. Nie, szczerze powinniśmy wejrzeć w to, czego naprawdę chcemy i dopiero jak szczerze to zrobimy, dopiero wtedy coś z tym zrobić, a nie od razu zakładać jakiś filtr religijny, że ponieważ no, zakładam, że to jest nieduchowe, to ja nie mogę o tym nawet myśleć. Trzeba uczciwie po prostu podejść do tematu i sprawdzić, co tam... W naszym sercu się czai. Dalej, jakie są twoje konkretne cele? Nakreślaj je. Chodzi o takie codzienne, to wiecie, im bardziej konkretny cel, tym łatwiej do niego podążać. Jeśli ktoś się ze mną umówi, spotkamy się w restauracji, ale nie powiem mi w jakiej, to ja nie będę wiedział gdzie, mam pójść. A jeśli powie, spotkamy się w restauracji takiej i takiej, stolik ten i ten, trafię jak po sznurku. Kolejna rzecz. Słuchaj inspirujących cię cytatów z Biblii, nie tylko z Biblii, inspirujących cię myśli, inspirującej cię muzyki. Inspirujące są też życiorysy innych ludzi, którzy na przykład robią coś pokrewnego, co, co my robimy. Co cię inspiruje, to powinieneś sam wiedzieć po prostu. Poznaj siebie na tyle, żebyś wiedział, co cię kręci, co inspiruje, co motywuje i poświęć czas na to, żeby rozbudzać w sobie tą, tą motywację. Rozbudzanie w sobie motywacji, inspirowanie siebie nie jest czasem straconym. To jest, wiecie, taki grunt do tego, żeby jeśli na przykład, nie wiem, jeśli chcesz efektywnie pracować, jeśli pójdziesz do pracy, żeby te 8 godzin było przepracowane w taki sposób, jakbyś w innym dniu 16 godzin przepracował. To jest możliwe. Kwestia wysokiego poziomu motywacji. Ostatnio mówiłem troszeczkę na temat optymizmu, prawda, więc i, i tam pewne elementy tego jak, do tego jak siebie motywować są, więc nie będę się na tym skupiał. Jak ktoś chce to może odsłuchać. Kolejne źródło inspiracji czy motywowania siebie to jest inspiracja od innych ludzi, których spotykamy na co dzień, których lub też chcemy spotkać. My mamy pewien wybór do tego, żeby z kimś się spotkać, prawda? Więc warto spotykać się z tymi ludźmi, którzy nas inspirują, którzy nas motywują. Nie tylko z takimi, ale dobrze mieć chociaż jednego takiego człowieka w życiu. Teraz możemy ten Hebrajczyków 10, 24, 25. To jest taki dosyć, dosyć znany werset, list do Hebrajczyków. Dziesiąty, werset 24-25. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości, dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów, lecz dodając sobie otuchy i to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Tu jest zawarty jakby powód spotykania się, między innymi dzisiaj, prawda, ale nie tylko dzisiaj. I tu ja właśnie słowem, Tłumaczone jako po, pobudzać, i ono moż, można właśnie tłumaczyć jako zachęcać, mowy, motywować czy wręcz prowokować do działania. Tak, napisane do dobrych uczynków. I co byście powiedzieli, gdybyś właśnie nasz kościół był właśnie takim miejscem inspiracji, motywacji, że każdy, kto przyjdzie i wyjdzie stąd, no po prostu jego poziom motywacji skoczy maksymalnie, jak to tylko możliwe. Jeśli chcemy czegoś takiego. Jeśli chcemy, żeby miejsce, żeby Kościół był takim miejscem, gdzie motywujemy się wzajemnie, to pierwszy krok, jaki powinniśmy podjąć, to jest to, żebyśmy dążyli do tego, żebyśmy my byli sami takimi ludźmi, którzy inspirują innych. Od tego zaczynamy, od siebie. Wiecie, to jest tak, że co człowiek sieje, to rządź będzie, prawda? Jeśli inspirujesz, motywujesz innych, nie ma możliwości, żebyś nie wyszedł stąd zainspirowany, zmotywowany innym, Chociażby tym będziesz zainspirowany, zmotywowany, że zmotywowałeś, zainspirowałeś kogoś, prawda? Czy to nie jest zachęcające? No ja myślę, że jest. Wiecie, ja ostatnio myślałem sobie, no, nie tylko ostatnio, to, to wraca ten, ta kwestia od czasu do czasu, kwestia spóźniania się na nabożeństw. Ja teraz tego nie mówię, żeby wytykać, wypominać, krytykować i tak dalej. Ja się nad tym zastanawiałem. Wiecie, to z jednej strony jest tak, że oczywiście można zamykać drzwi, można nie wiadomo co robić i tak dalej, dyscyplinować, nie wiadomo, nie wiem, stawać na głowie, krzyczeć i tak dalej, ale to nie będzie działać. Jestem tego pewien. I z jednej strony to wiecie, to, to jest ważne, żeby każdy z nas punktualność, dla każdego z nas punktualność była pewną wartością. Zdaję sobie też sprawę, że my nie docenimy punktualności dopóki kiedyś Mając nawyk spóźniania się, nie spóźnimy się na coś, gdzie, gdzie, coś stracimy. Wtedy zaczniemy doceniać punktualność, prawda? Więc lepiej tego uniknąć. I to jest ten motywator negatywny, ale wiecie, ja też pamiętam, byłem na konferencji to już 21 lat temu, muzycznej. Wiecie, tam było tak, że pierwszy, drugi, trzeci dzień było, no, goniło, goniło się ludzi, gdzieś tam ściągali ludzi z tego, z korytarzy, żeby na czas przychodzili i tak dalej. Te nabożeństwo się zaczynało. Zaczynały trzy konferencje z pewnym opóźnieniem. W czwarty dzień wszyscy byli co najmniej 5-10 minut przed czasem. Wiecie dlaczego? Bo dzień wcześniej działy się takie rzeczy na tamtej konferencji, że po prostu nikt nie chciał stracić tego, co, co, co, co będzie tego wieczora. Wiecie, ja nie wierzę w to, że to jest tylko wina liderów, czy kogokolwiek. To jest gdzieś problem nas wszystkich, że im bardziej spowodujemy, że to miejsce będzie miejscem inspiracji, wiecie, że każda minuta będzie wypełniona inspiracją motywacją, zachętą, to wtedy nikt nie będzie się spóźniał. Zgadzamy się z tym? Ja mówię, ja nie mówię tego po to, żeby tam potępiać tutaj nie wiem, czy, czy nawet robić z tego jakiś potężny problem, bo to może nie jest jakiś tam straszny problem, nie? Powiedzmy tak, no, jestem za motywacją pozytywną, żeby kiedy ktoś tu przychodzi, kiedy ktoś się tu nie spóźnia, to nie spóźnia się dlatego, że chce każdą minutę tu spędzić po to, żeby zachęcać innych i być zachęcony i być zmotywowanym. Pismo mówi, gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. No i to jest prawda, nie? Że... Jeśli coś nas motywuje, jeśli coś jest dla nas wartością, to my biegniemy w to miejsce, nie idziemy. Tak więc możemy stworzyć takie miejsce, które sprawi, że każda minuta będzie właśnie naładowana inspiracją. Więc postaw sobie za cel, nie taki, że przyjdziesz tutaj się zainspirować, naładować, zmotywować, ale postaw sobie za cel, nie wiem, może nawet sobie wybierz jakąś konkretną osobę, którą będziesz chciał zainspirować, zmotywować, zachęcić. Ty zainspirujesz tą osobę, zachęcisz, ale ja ci zagwarantuję, że wyjdziesz zachęcony z stąd. Co człowiek się to rządzić będzie? Bo właśnie zbyt łatwo oskarżamy ludzi o lenistwo, zamiast skupić się na tym, żeby wzniecić w nich motywację do działania. Bo nie chodzi o to, żeby zmienić ludzi leniwych w pracowity mówić rób więcej, zmień postępowanie, to co robisz jest złe i tak dalej. To nie działa po prostu ale jest to umiejętność zbudzania chęci czy nawet entuzjazmu w ludziach tak, by chcieli robić, by chcieli robić właściwe rzeczy i chcieli robić je ochoczo. Motywacja jest coś, co, lecz, co leczy z nieróbstwa, co leczy z lenistwa. Bo nie chodzi o to, żeby komuś wiecznie coś kazać, zmuszać do czegoś, prawda, manipulować, żeby zrobił te właściwe rzeczy, Sztuką jest pomóc komuś chcieć robić właściwe rzeczy i pokazać, że jest coś lepszego niż to, co mają w swoim życiu. Wiecie, ja wierzę w coś takiego, że każdy w jakimś sensie jest tutaj powołany do liderowania. Nie chodzi tutaj o funkcję, nie chodzi tutaj, yy, nie wiem, że każdy będzie starszym i tak dalej. Nie o to chodzi kompletnie. Prawdę mówiąc też, yy, no po prostu nie o to chodzi. Nie ma co się na tym skupiać, bez sensu jest skupianie się na tym, żeby zostać jakimś tam, nie wiem, personą jakimś w kościele, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej, czy dyrektorem, czy powinniśmy to traktować po prostu jako narzędzie, a nie status jakiś społeczny, czy jakikolwiek. Mnie interesuje, wiecie, czy mam na kogoś istotny, realny wpływ, czy nie? Czy kogoś inspiruję, czy nie? Czy sprawiam, że ktoś podejmuje właściwe decyzje, czy nie? Czy jestem, zachęty, jestem zachętą dla innych, czy nie? To jest główna cecha lidera, że ktoś chce robić coś, do czego go zachęcasz. Cechą lidera jest odkrycie, że ktoś chce go naśladować. Że ktoś chce robić to, to samo, co, co on, z własnej nieprzymuszonej woli. Druga rzecz właśnie ważna, że prawdziwy inspirator oczekuje od ludzi tego, co najlepsze. Spodziewa się tego, co najlepsze. My pamiętamy... Miłość cierpliwa jest, łaskawa, pamiętamy, nie zacytuję dokładnie, ale spodziewa się tego, co najlepsze jest w rozszerzonym tłumaczeniu. Kiedy spodziewasz się od ludzi tego, co najlepsze, to w jakiś taki dobry sposób, może nie od razu, może nie natychmiast, te osoby zaczynają podejmować właściwe kroki. Natomiast jeśli spodziewasz się tego, co, co najgorsze od ludzi, zwłaszcza od tych, dla których jesteś autorytetem, to w jakiś taki yy, dziwny sposób to, czego się spodziewać, zaczyna się wydobywać z tych ludzi. W zadziwiający spo spos sposób osiągasz to, czego się spodziewałeś. Więc oczekuj tego, co najlepsze od ludzi. Choćbyś usłyszał o tym człowieku same negatywne opinie. Zapytaj siebie uczciwie, jak wierzysz odnośnie tego, co mogą osiągnąć osoby, które są koło ciebie, które może są pod Twoją opieką w jakimś sensie. Wiecie, spodziewając się tego, że Twoje dziecko będzie kradło, to jest najprostsza droga do tego, żeby poprowadzić dziecko na drogę bycia złodziejem. Przyjmując negatywną postawę ludzi i wypominając ciągle ich słabości, ułatwia się kontakt z własnymi błędami, na skutecznego ich postępowanie jeszcze się pogorszy. Oczywiście. To nie chodzi o to, żeby przemykać, jeśli coś, oko, że jeśli ktoś robi coś złego, prawda? Chodzi o właściwe podejście do tego tematu. Jeśli zauważysz coś złego u kogoś, powiedz to wyraźnie, raz, konkretnie. Powiedz coś konkretnie źle zrobiła ta osoba według ciebie. Powiedz, co konkretnie powinno być rozwiązaniem i na koniec skup się na tym, co dana osoba może zrobić dobrego. I zamknij temat. Nie wracaj w przyszłości do tego. Bo wiecie, w większości przypadków to jest tak, że ludzie i tak widzą w sobie to, co mają, to, co robią złego, to, co wymaga w nich korekty i nie musisz jeszcze o tym im przypominać, więc skup się na tym, co mocne w drugiej osobie, nie na tym, co słabe. Jest jeszcze taka inna ciekawa sprawa, jeśli, jeśli skupiasz się na tym, co negatywne w drugim człowieku i mu co chwilę wypominasz to, jedno, drugie, trzecie, bo wiecie, w każdym można znaleźć coś, coś, coś krzywego co coś ułomnego. Wiesz, to będzie, to z czasem ta osoba zamknie się na ciebie i, utworzy, i stworzy się dystans między nami. To jest normalne, bo nikt nie lubi być ciągle krytykowany, ciągle słuchać o tym, jaki jest zły, bo najczęściej ludzie sami wiedzą, że nie jest wszystko idealne w ich życiu. Dobry inspirator inspiruje nie tylko słowami. Możesz mówić coś miłego, coś poprawnego, ale ważne jest w tym wszystkim, czy naprawdę w to wierzysz, co mówisz. Bo jeśli nie, zabrzmisz fałszywie i twoja mowa ciała, twój ton głosu, wyraz twarzy, oczy, dotyku, postawa będzie mówiła coś innego, co naprawdę myślisz. I, więc inspiruj całym sobą. Naprawdę wierz w to, że w ludziach jest coś dobrego, że mają pewne mocne strony. Wyćwicz sobie w to, żeby wyszukiwać w tych osobach dobrych, mocnych stron, a nie... Tego, co najgorsze w nich. Na mowie ciała też się nie skupię, bo swego czasu też mówiłem na ten temat. Jeśli ktoś chce sobie przypomnieć, to na stronie chyba jest. Dobry inspirator umie odkrywać w drugiej osobie ukryte zdolności i pomaga je wydobywać. Ktoś kiedyś powiedział, chciałbym mieć pewną zdolność, która przewyższa wszystkie inne zdolności. To jest zdolność rozpoznawania zdolności winnych. Wiecie, jeśli zobaczysz kimś coś dobrego, pewną zdolność, zaproponujesz, w jaki sposób mogłaby, mogłaby tą zdolność jakby zagospodarować, to po prostu, no, jesteś super inspiratorem w tym momencie, bo to jest pewna sztuka, znaleźć w kimś pewną zdolność, której ta osoba nie widzi, wskazać ją i zaproponować, zaproponować w jakim, jak można ją zagospodarować. Inspirowanie, zachęcanie nie jest równoznaczne z poklepywaniem kogoś po plecach i hura optymizmem. To jest też ważna rzecz. Czasami wiecie, można zmotywować mówiąc coś dosadnie, ale w taki sposób, żeby ta osoba wiedziała, że jej nie atakujesz. Tylko chcesz jej pomóc. Bycie inspiratorem nie zawsze oznacza bycie miłym. W ogóle inspirowanie kogoś zaczyna się w miejscu słuchania osoby, którą chcesz zainspirować. Poznaj najpierw losy danej osoby, wniknij w stan aktualnych potrzeb i pragnień drugiej osoby, zobacz w, w jakim aktualnie jest miejscu, ponieważ ludzie mają różne swoje indywidualne potrzeby i pragnienia i z tego miejsca zacznij inspirować, wiedząc coś na temat tej osoby. Nie myśl, że wszyscy pragną tego samego co ty, nie myśl, że jesteś zawsze w stanie odgadnąć co dana osoba potrzebuje, czego pragnie, możesz się pomylić. Bądź dobrym i uważnym słuchaczem. Dobry i uważny słuchacz to też jest dobry inspirator. A ponieważ swego czasu mówiłem o słuchaniu, więc można słuchać. Nie będę się skupiał na tym temacie. I to, co ludzi najbardziej będzie inspirować, to prawdziwe fakty z twojego życia, nie teoria. To, co rzeczywiście robisz. Ludzie zawsze chcą słyszeć o czymś realnym. I zawsze inspiruje to, co jest realne, co się naprawdę zdarzyło. I nie bój się tego, że twoje życie nie jest jakimś pasmem sukcesów. Zaręczam ci, że przykład człowieka, który upadł wiele razy, ale był na tyle uparny, uparty, że powstał i pokonał słabość, o wiele bardziej do ludzi przemawia i inspiruje, niż przykład osoby, która ma życie bez problemów. Tak więc nie bój się tego, że ty masz problemy jakieś w życiu. Jak ja słyszę historię Herosa, to ja nie czuję się zainspirowany. Czuję się mały a nie o to chodzi. Pomijając fakt, że nie ma człowieka silnego, który nie przeżywałby słabości. Tak więc jedne, właśnie większość ludzi, ponieważ upada, zmaga się, ma pewne ułomności w swoim życiu, bardziej utożsamia się z osobą ze słabościami bo, niż, niż właśnie z takim herosem, prawda, supermenem. Musimy właśnie rzucić tą koncepcję, że, że silni ludzie nigdy nie doznają niepowodzeń. Bo też jest i ważną rzeczą w Kościele to, żeby ludzie, którzy przychodzą jakby z pola bitwy swojego życia pokonani, na nowo napełnić energią, a nie dobić jeszcze. Ludzie napełniają się energią, kiedy słyszą, że ktoś też ma problemy. To jest ciekawe, ale tak jest. Dobry inspirator pomaga też zmienić słownik osoby, którą inspiruje. Mi się z, po, z początku wydawała takie grupy głupie, ale rzeczywiście, kiedy problem zaczynałem nazywać wyzwaniem, to inaczej zacząłem podchodzić do tematu. Kiedy porażkę nazwiesz informacją zwrotną, dzięki której skorygujesz działanie, czegoś się nauczysz i spróbujesz na nowo, to inaczej to zniesiesz. I powinniśmy sami się tego uczyć, niech to będzie realne w nas, w naszym życiu, że właśnie rzeczywiście dla nas ten problem to jest wyzwaniem, to wiecie, to jeśli będziemy miał takie spojrzenie najpierw w swoim życiu, to będzie inspirować, zachęcać innych do tego, żeby tak samo patrzeć na problemy w swoim życiu. Dobry inspirator też, tak jak mówiłem, to człowiek, który, który potrafi dostrzec, dostrzec w, trzeźwy, w trzeźwy sposób aktualną sytuację człowieka, ponieważ bywa, że aktualne niepowodzenia, które, które są u kogoś, rodzą w człowieku jakby taką obsesję, że nie jest w stanie zobaczyć pasma sukcesów na przykład w swoich ostatnich latach, prawda? Więc potrzebujemy czasami takiej osobie pomóc trzeźwo spojrzeć. Tak więc reasumując, na ogół człowiek robi mniej niż może, dopóki ktoś inny nie wstanie i nie zainspiruje go i nie pokaże mu, że można więcej. I Kościół powinien być takim miejscem. I kiedy cały Kościół, wszyscy ludzie Kościoła zaczną być takimi inspiratorami, motywatorami, cały Kościół będzie znany z tego, że to jest miejsce, w którym kiedy przychodzisz, to nikt cię nie dobije, nikt cię nie pognębi, ale otrzymasz motywację, pomoc, wsparcie i kiedy wyjdziesz stąd, to, to wyjdziesz po prostu zmieniony, wyjdziesz zmotywowany, wiecie, bo co my możemy tutaj zrobić, kiedy się schodzimy? Czy możemy coś przepracować w naszym życiu? No nie. Praca odbywa się tam. Praca odbywa się na zewnątrz, praca odbywa się w tygodniu. Praca odbywa się na co dzień w naszych domach, w pracy i tak dalej. Ale to, co możemy zrobić, to tutaj motywować się do tego, aby aby w tygodniu efekt naszej pracy był większy. Jeszcze raz proszę o ten wzór, e efekt, równa się motywacja razy ciężka praca do kwadratu. Być może następnym razem dowiemy się, czym jest ta ciężka praca, co ona oznacza. Amen.